Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 29 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Pali się hala pod Poznaniem. Kilkanaście zastępów straży jest w akcji. Łukasz Mejza, usunięty z klubu PiS, poseł sam miał zaproponować takie rozwiązanie. Ekstremalna susza w lasach, w wielu miejscach najwyższy stopień zagrożenia. Na początek pożar hali pod Poznaniem. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Po południu służby otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ulicy Wczasowej w Luboniu. Pali się hala o rozmiarach 20 na 60 metrów. Z daleka widać unoszący się nad obiektem gęsty dym. Poseł Łukasz Mejza usunięty z klubu PiS. Powodem mają być przede wszystkim liczne wykroczenia drogowe i doniesienia na temat jego możliwego udziału w walkach na gali Freak Fightów. Jak mówił chwilę temu w Pulsie Trójki poseł PiS Kamil Brotniczuk, decyzja została podjęta przy akceptacji Łukasza Mejzy. W świetle tych różnych ostatnich niefortunnych zdarzeń wokół pana posła Łukasza Mejzy, tych związanych z wybrykami drogowymi, zgłosił się do czegoś do kierownictwa i powiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba polityczna, jeżeli kierownictwo uzna, że, że tak należy, że to on y, z klubu parlamentarnego odejdzie, to i z tego, co bym dzisiaj kierownictwo y, taką potrzebę wskazało. Nic nie usprawiedliwia zachowania Łukasza Mejzy, tak z kolei mówiła Barbara Oliwiecka z centrum. To, co pan powiedział, że pan Mejza wykazał dobrą wolę, to tak zabrzmiało, jakby naprawdę wykazał się honorem. Pani... Na pewno celowo pan Majza nie płaci tych mandatów i nie odbiera pism. Pani... Według wyliczeń mediów wobec Mejzy toczy się postępowanie dotyczące łącznie 17 mandatów za przekroczenie prędkości. Poseł miał zgromadzić w sumie 168 punktów karnych. Ukraińskie media informując o polsko-białoruskiej wymianie więźniów zwracają uwagę na uwolnienie rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina. Kijów liczył, że Rosjanin zatrzymany w Polsce za przestępczą działalność na okupowanym przez Rosję Krymie trafi przed ukraiński sąd. W ukraińskich informacjach prasowych i komentarzach wspomniano także o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Już w dniu wymiany oświadczenie w tej sprawie przekazał rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tichy. Przekazał on, że Ukraina z przykrością przyjęła wiadomość, iż wbrew wcześniejszej, całkowicie słusznej decyzji polskiego sądu, obywatel rosyjski, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia o popełnienie przestępstwa, nie został przekazany Ukrainie. Dziennikarz i politolog Piotr Kościński powiedział polskiemu radiu, że uwolnienie Butiagina wskazuje na uczestnictwo Rosji w procesie negocjowania zwolnień. Aleksander Butiagin, który został zwolniony przez Polskę, no nie Gdyby trafił na Ukrainę, to byłby to cios dla Putina. Niewykluczone, że tu zadziałał sam Putin. Jedna jest pewne. Łukaszenko coś dostał. Natomiast Mołdawski Instytut Pamięci Narodowej napisał, że Andrzej Poczobut został wymieniony na Aleksandru Balana, byłego wiceszefa mołdawskiego wywiadu skazanego za ujawnienie tajemnic państwowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest bardzo sucho w polskich lasach. W województwie łódzkim obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Reporter Radia Łódź pojechał do lasów w pobliżu Piotrkowa, by sprawdzić jak tam wygląda sytuacja. Widać w lesie, że jest bardzo mało deszczu i jest niebezpiecznie. E, mam nadzieję, że nie skończy się to żadnym pożarem, bo, bo widać, widać i zwierzęta i rośliny. Fatalnie to wygląda. Słuchawo i zimno jest w tej chwili, ale myślę, że troszkę popada i się ociepli. Okolice tam Piotrkowa, typu takie trawiaste gdzieś tam, torfowiska i tak dalej. Jak najbardziej, bo sam byłem świadkiem, nie tak dawno był tam pożar. Na Piotrkowskim lotnisku stacjonuje także samolot gaśniczy. W tym roku ma już na koncie kilka akcji. Różany ogród i tablica dla twórców kabaretu starszych panów. To wszystko od dziś przed budynkiem Trójki w Warszawie. Pomysł powstał dzięki Urszuli Zubek, laureatce ogólnopolskiego konkursu wokalnego stacji Kutno imienia Jeremiego Przybory. To z jej darowizny pierwszych krzewów róż rozpoczęła się idea stworzenia ogrodu. Naturalnym wyborem stało się miejsce, w którym starsi panowie tworzyli swoje najważniejsze dzieła.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 Piosenka na stopę za niską, piosenka pod niej, sieci ją, parararara. A więcej o tym projekcie za 15 minut. Zapraszamy do trójki. Klimat. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. W Warszawie i Kielcach umiarkowana jakość powietrza, w Świętokrzyskiem, Lublinie i Malborku bardzo dobra, a w pozostałej części Polski stan powietrza jest dobry. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 po 18. i sport w trójce. Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy właśnie kibicowski wieczór z polskim sportem. W, By w Bytomiu rozpoczyna się mecz Polska-Francja w hokeja na lodzie. To sparing. Próba generalna przed mistrzostwami świata dywizji 1A. Mówi napastnik reprezentacji Polski, Aaron Chmielewski. Czujemy się mo mocniej. Myślę, że mamy fajnie zbalansowaną kadrę zarówno młodych zawodników, w pełni sił i kondycji, jak i tych starszych doświadczonych, którzy gdzieś umieją przytrzymać, podać. Także ta gra wygląda nieźle, a mam nadzieję, że będzie wyglądać jeszcze lepiej. Tego się trzymajmy, choć na razie po 10 minutach pierwszej tercji przegrywamy 0 do 1. Pierwszy mecz mundialu w Sosnowcu. Polscy hokeiści zagrają w sobotę z Ukrainą. Początek o 19.30. W Londynie natomiast właśnie rozpoczął się drugi mecz polskich ping na drużynowych mistrzostwach świata. Rywalkami naszych są Hiszpanki przypomnę, wczoraj nasze uległy hmm, Koreankom z północy. Lepiej weśli w turniej mężczyźni, którzy pokonali na dzień dobry Tahiti, a dziś o 20.30 zagrają z Chile, o którym to opowiada trener męskiej kadry Tomasz Radzimski.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 Tadej Pogaczar wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła Romandii. Słoweniec był najszybszy na finiszu z czteroosobowej grupy. Trasa wokół Martini mierzyła 171 km Pogaczar objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Świetnie w wyścigu dookoła Turcji. Spisał się Stanisław Aniołkowski. Sprinter francuskiej grupy Kofidis wygrał etap czwarty po finiszu z peletonu. Zaglądamy na tablicę wyników siatkarskich finałów. Bogdanka, Luk Lublin gra za Luronem CMC za wartą zawiercie. Jest na razie 1 do 0 dla Warty. W drugim secie 4 do 7 prowadzi Bogdanka. Przypomnę, to mecz numer 2. W pierwszym górą była Warta. O 20 na podpromiu decydujący o Mistrzostwie Polskich Siatkarek mecz piąty serii finałowej pomiędzy Dewelopresem Rzeszów a Budowlanym Łódź. Tam jest 2 do 2. Sport w trójce. Wróci chwilę po rozpoczęciu półfinału Ligi Mistrzów, czyli o 21:05. W nocy będzie od minus 3 do plus 2 w najchłodniejszym jej momencie. Jutro ma być od 8 stopni Celsjusza do 17 najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej na zachodzie, a na północnym wschodzie, gdzie niegdzie mogą pojawić się też słabe opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 po osiemnastej. Ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Jacek Francel I w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej po 18.30 40-letni reportaż o awarii w Czarnobylu i polskiej perspektywie. Pamiętają Państwo? chciałbym podzielić się wspomnieniami związanymi z wybuchem w elektrowni w Czarnobylu. Ja wtedy mieszkałem w Gdańsku i pamiętam jak dzisiaj po pierwsze ten płyn Lugola, który nam dawano, po prostu był tak ohydny, że do dzisiaj to pamiętam, a po drugie to niesamowite było, bo wracaliśmy ze szkoły i było pusto na ulicach. To było takie no niesamowite, że nagle jakby ludzie zniknęli. Aż mi się początek pierwszego lockdownu i pustka w warszawskim centrum przypomniały. Reportaż po 18.00 30, a dziś dzień bez windy mamy. Te windy często się psują, nie, nie można ukryć tego. To jednak jest elektronika, więc one czasami nie działają. Więc i tak trzeba się skusić iść na piechotkę. Dzień bez windy mam codziennie, bo mieszkam na czwartym piętrze bez windy. W świecie paralotniowym winda oznacza noszenie w prądzie wznoszącym, co bardzo cieszy wszystkich paralotniarzy na świecie. Ja ponad 30 lat mieszkałem na czwartym piętrze bez windy i przeklinałem to, że muszę biegać po schodach, a potem uzmysłowiłem sobie, że dzięki temu jestem zdrowy, bo mam wymuszony ruch. Później z grzewki kupowałem z wodą i biegałem po tych schodach zadowolony, że mam fitness za darmo. A podobno każdy stopień przedłuża życie o parę sekund, także chyba długo pożyję. Wszystkich, którzy nie mają windy, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer dla państwa. Niezależnie od tego, czy mają państwo windę, czy nie. Czy z niej dzisiaj korzystali chociaż dzień bez windy, czy nie. Czekamy na komentarze. Telefony. Jacek Frenzel przy słuchawce. A to Midnight City. Zbliża się majówka. Państwo pewnie zastanawiają się, dokąd pojechać na ten przedłużony weekend. Paweł Truski ma propozycję. Z gwiazdką. Zamość. Perła renesansu. Znana z ratusza. Historia ratusza jest długa, sięga jeszcze XVI wieku. Słynna też z To jest miejsce, gdzie jest bardzo bezpiecznie. Tu jest kilka metrów ziemi nad nami, kilka metrów grubości z każdej strony. Zamość oprócz zabytków może pochwalić się przyrodą. Zamość jest świetną bazą wypadową na Roztocze. To jest niesamowita kraina, wzgórz. Okolica Zamościa i Lubaczowa to wyjątkowe miejsce na mapie kraju. Wyjątkowe, bo diecezja zamojsko-lubaczowska to jedyna diecezja w Polsce, w której w piątek nie będzie dyspensy od obowiązków wstrzymania się od potraw mięsnych. Czyli nazywając rzeczy po imieniu, 1 maja katolik... Nie będzie mógł zjeść karkówki z grilla. Ksiądz tak powiedzieć Ma takie prawo, a wręcz nie ma obowiązku dawać dostęp Nie możemy Tłumaczy rzecznik prasowy diecezji, ksiądz Sylwester Zwolak. Ta argumentacja nie powinna dziwić, bo każdy biskup rzeczywiście decyduje sam. Wyjaśnia mi rzecznik prasowy diecezji Warszawsko-Praski, ksiądz Dawid Sychowski. Prawo kanoniczne pozwala biskupowi decydować o tym, czy danego dnia będzie post piątkowo obowiązywał, czy nie? Czym się kieruje biskup warszawsko praski że udzielił tej dyspensy? Świadomością tego, jak wygląda realne życie ludzi, że jest to, dzień często wolno od pracy, majówek, grilla, przyjaźni. Wracając do Zamościa i okolic, to brakiem dyspensy się tam zbytnio nie przejmują. Restauratorzy, jak zwykle 1 maja, stawiają na mięso. Polecamy burger, Brzeberka i bardzo dobre staki. Mówi mi pani Aleksandra, menadżerka burgerowni na zamojskim rynku, Pani Aleksandra dodaje, że mięso nawet w dni postne jest chętnie wybierane przez klientów. Jedzą, nawet panu powiem więcej, w Wielki Piątek też jedli. Choć w sumie na to, ile mięsa i z czym jejemy warto uważać, radzi dietetyczka Monika Hajduk. Dużo zależy od tego, jak my to mięso przetworzymy, czy podamy z porcją warzyw, które bogate są w przeciwutleniacze, które zneutralizują negatywne związki obecne w mięsie. Oczywiście tymi radami co do zasady nie powinni się przejmować wierni diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Powiedziałem co do zasady, bo uwaga, jest wyjątek od zakazu jedzenia mięsa. 1 maja to święto świętego Józefa Robotnika, a ten... Jest patronem parafii w Werchracie pod Lubaczowem. U nas jest to w randze uroczystości. Proboszcz parafii, ksiądz Artur Wojtowicz. Uroczystość każda znosi wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Na odpuście jest u mnie biskup, przewodniczący świętej. Może ja to wytłumaczę. 1 maja na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej nie wolno jeść mięsa. Chyba, że będzie się na terenie parafii świętego Józefa Robotnika w Werchracie i weźmie się tam udział we mszy świętej. Głównej mszy świętej, zwalniającej ze wstrzemięźliwości od posiłków mięsnych, będzie przewodniczyć biskup, który podjął decyzję o nieudzielaniu dyspensy. Logiczne, prawda? Na koniec ważna informacja, msze święte w parafii w Erhracie w piątek o ósmej i dwunastej. Paweł Turski zostawił mi tutaj też skrętnie sprawdzoną informację, jak do Werchraty dojechać transportem publicznym z Zamościa. Pociągiem do Zawady, tam przesiąść się w pociąg do chrebennego, w Chrebnym autobusem w kierunku Jarosławia. Ten autobus zatrzymuje się na obrzeżach Werchraty, no i potem z tego przystanku do kościoła, piechota, piecho, do kościoła piechotą 20 minut. Razem dwie godziny i 21 minut. Stronger Together. 20 minut po 18. Przed naszą siedzibą, już niedługo zakwitną różę, kilkadziesiąt krzaków posadzili dziś synowie Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, czyli twórców kabaretu starszych panów. Byli związani z trójką nieprzerwania od 1949 roku do 1984. Dzięki fundacji Wasowskich będzie nam o nich przypominać Różany ogród. Karolina Gonet rozmawiała ze związanym wiele lat z redakcją muzyczną Trójki i synem pana Jerzego, Grzegorzem Basowskim. Jak się za chwilę państwo przekonają o dziedziczu po ojcu poczucia humoru, z którego znany był kabaret starszych panów? Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że ta pamięć jest, bo skąd by miała być? Przecież radio nie nadaje, telewizja nie nadaje, a ta pamięć cieszy się, ale ona jest wśród 15 do 20 osób. To dużo jak na nasz naród 40 milionowy. Na więcej nie liczyłbym, No ale nawet o tych 20 osób warto zabiegać. Zacznij. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską. Chyba nikt z Państwa piosenka nie zaprzeczy, że... Życiu bez piękna, róż. rusz. Grzegorz Wasowski. W związku z tym powiększamy arełów piękna. Powiem trzy słowa. Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy. Radio, kabaret, ogród. Jak radio to trójka, jak kabaret to starszych panów, a jak ogród to najpiękniejsze kwiaty, czyli róże. Słońca nam tylko potrzeba. Żeby być jakiś protest. Protest myśli Nie, Tak. <śmiech> róże dla starszych panów. Duża grządka. Duża grządka, 110 krzaków. Postanowiliśmy znaleźć miejsce, które będzie miało dostateczną ekspozycję słoneczną. Monika Wasowska, Fundacja Wasowskich. Ale będzie też związane, a co od razu z dwoma starszymi panami. No i wybór padł na budynek Przemyśliwieckiej Polskiego Radia, bo tutaj panowie nagrywali wszystkie piosenki do swoich programów i radiowych i telewizyjnych. Oni byli z krwi kości radiowcami, zawsze to podkreślali, że są przede wszystkim radiowcami. Chociaż y, dzięki telewizji zyskali popularność, to jednak do końca życia pracowali w radiu, tworzyli w radiu. No to jest jego główna historia. Konstanty Przybora. Ten dźwięk radiowy zawsze w jakimś sensie był towarzyszem taty. Okazało się, że tutaj jest słońce, no i że da się zrealizować. A róże skąd się wzięły? Wzięły się stąd, że młoda piosenkarka Ula Zubek wygrała w Kutnie konkurs. W ramach nagrody otrzymała Różek i jak usłyszała o skwerze mój to ja przekażę. I tak to się dalej potoczyło, że jesteśmy tutaj dzisiaj pod radiem. Urszula Zubek, wokalistka, laureatka Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. im. Jeremiego Przybory. I cieszę się, że to się udało i cieszę się, że te Róże mogą tu zakwitnąć. Mam nadzieję, że zakwitną mimo tej pogody. Po posadzeniu. musimy z tą Różą chwilę porozmawiać. Barbara Zielińska, aktorka Teatr Polskiego Radia. Ja za wszystkim swoim kwiatkom mówię rośnij kochana, bądź piękna, zdrowa i tak szczęśliwa jak ja. Kiedy będziemy mogli się spodziewać, że one pierwsze raz Czy już w przyszłym roku, czy za wcześnie? W tym roku powinny tak naprawdę. W tym roku już? To jeszcze nie będzie może takie pełne kwitnienie, ale już jakieś pąki się powinny pojawić. I teraz naszym zadaniem, zadaniem pracowników, którzy przy okazji tego, że przychodzą do pracy, mogą przynieść swą konewkę wody i podlewać, i dbać. No biorąc pod uwagę jakie mamy opady ostatnio, to rzeczywiście byłoby to wskazane. Myślę, że dodatkowa koneweczka wody od czasu do czasu nie zaszkodzi. Tak, Wcześniej to... tych róż ktoś nie ukradnie. To my będziemy tutaj strażnikami. No dobrze, strażnicy róż pięknie brzmi. Jasenka desą, la są. Na obsadzeniu różanego ogrodu z mikrofonem była Karolina Gonet. Mm. Snake's shaking in his invitation and the of his knuckles on the other end of the-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 Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie Tic tak Boom, wybuchowa gra słowna, stykającą bombą Activity, przebój imprez i spotkań rodzinnych z plastry miodu Gra w worku, wyćwiczy szare komórki A może karciana wersja Scrubble? Kultowa gra, kultowe karty Piatnik, robimy dobre gry Zagrajcie z nami Ola la, la majówka, ale jazda Dolerua wjechała promocja na wszystko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 Mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy koło Łosic w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło przed 16 na terenie urzędu gminy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany. Według nowego kuriera atakującym był pracownik PSZOK, a kobieta została ugodzona nożem przyje i okolice nerek. Pali się hala produkcyjna w Luboniu pod Poznaniem. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Nad miastem unosi się słup gęstego czarnego dymu. Hala o rozmiarach 20 na 60 metrów doszczętnie spłonęła. Ze względu na materiały znajdujące się w środku mogły dochodzić z wnętrza odgłosy wybuchów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Był to obiekt produkcyjno-magazynowy. Znajdowały się prawdopodobnie w nim również jakieś materiały aerozolowe. Stąd też no, wysoka temperatura, oddziaływania i w zasadzie ogień, który robił całą halę, to mogło powodować, że faktycznie można było usłyszeć wybuchy tych materiałów, które w kontakcie z temperaturą, z tym ogniem po prostu się rozszczelniały i uchodzące ciśnienie powodowało taki odgłos. 18 pożar nie był jeszcze do końca opanowany. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Około 25 miliardów dolarów kosztowała dotąd wojna z Iranem. Te liczby przekazał Jules Hearst, urzędnik odpowiedzialny za finanse Pentagonu. Większość z tych kosztów to koszt zużytej amunicji. Były to pierwsze oficjalne liczby podane przez Pentagon. Operacja Epicka Furia zaczęła się 28 lutego i na razie nie ma żadnej perspektywy jej zakończenia. Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm. Pełny serwis trójki o dziewiętnastej. Jutro od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i miejscami na terenach podgórskich Karpat przez około 12-13 na przeważającym obszarze kraju do 16, może nawet 17 stopni na północnym zachodzie i zachodzie Polski. Za chwilę reportaż o awarii w Czarnobylu i o tym, jak Wyglądało to z polskiej perspektywy 40 lat temu, ale teraz look at us, archive, 28 minut do 19, to trójka. 22 minuty. Do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To teraz czas na ten archiwalny dokument. O tyle niezwykły, że łączy osobiste doświadczenie autora, który J, płyn Lugola, podaje własnym dzieciom, to jego osobiste doświadczenie nakłada się na przeżycia wszystkich mieszkańców Białego Stoku, tych, którzy stali w nocnych kolejkach i biegali od apteki do apteki, szukając ratunku dla swoich ukochanych. Tak przynajmniej wtedy wszyscy myśleli, a nie wiedzieli nic, skazani na dwie narracje, te płynącą z partyjnych wówczas mediów Polskiego Radia i Telewizji i te z głosu Ameryki i Radia Wolna Europa. I jedni i drudzy dziennikarze pozbawieni byli podstawowej wiedzy, tej, którą powinni dzielić się urzędnicy rządowi ze Związku Radzieckiego. Dokument Chmura to osobista i wymagająca w tamtych czasach niebywałej odwagi wypowiedź Jana Smyka, znakomitego reportażysty z Radia Białystok. Posłuchajmy. Jej. Dokąd jedziecie? Do domu. Się do domu. Program trzeci z Warszawy. Wtorek, 29 kwietnia. Niecałe dwie minuty po 18. Południowy program. Zapraszamy do trójki. Serwis informacyjny mówi Jadwiga Paprocka. Pomiary dokonywane po południu przez Państwowe Instytuty Ochrony Radiologicznej Szwecji i Finlandii w związku z wypadkiem w elektrowni atomowej na Ukrainie wskazywały, że poziom radioaktywności był coraz mniejszy i że ewentualny stan zagrożenia, oceniany od początku jako minimalny, został całkowicie oddalony. Przypomnę Państwu, że powołana w Polsce komisja rządowa stwierdziła, że w naszym kraju nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia ludności. Co? Słyszałaś? Chmura. Chmura. Reportaż Jana Smyka. Mówił o tej sprawie rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Mimo niestwierdzenia zagrożeń dla zdrowia ludności, kierownictwo partii i rządu z całą powagą skupiło bezpośrednie zainteresowanie na tym zjawisku. Od wczoraj uruchomiono około 200 dodatkowych punktów pomiarów wszelkich skażeń ziemi, wody i atmosfery. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Inne sprawy, które poruszano podczas konferencji Jerzego Urmana, omówimy pod koniec audycji. Słuchajcie, panie, co tam dają? Nic nie pan. To jest tragedia. Tak, ja tylko widziałam dla siebie. Ob no, a dla nich? Od roku, więc to mu kobie jest 3 centymetry. Coś więcej ludzi, no rozdają ten ponu No, Co od razu? A dają tu do chodnicia przy pana coś, tylko jak pan ma dzieci, to proszę, proszę wziąć coś do picia dzieciom. Takie czarne, takie coś wylewa się z buzi, teraz język piecze. Proszę pani, kiedy pani się dowiedziała o O teraz dzień ja przyjechał. Przyszedł z podwórka z dziećmi i sąsiadka powiedziała. Nie razu tu Koleżanka mówiła, że, że coś tam, jak, jakiś wybuch był, coś tam, chmura przychodziła, już nad Białystokiem jest. Sztab operacyjny w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Według mnie jest to tylko efekt plotki, dlatego że myśmy żadnych komunikatów nie wydawali. Te przygotowania, które powstały, były wymuszone przez reakcję społeczeństwa. bo ludzie zaczęli się gromadzić pod aptekami, przychodniami. W związku z tym, Chcąc wyjść naprzeciw tej sytuacji i łagodzić niebezpieczną panikę, która powstała, otworzyliśmy przychodni, otworzyliśmy apteki i ludzie służby zdrowia bardzo ofiarnie pracują załatwiają te sprawy. Nasze informacje do społeczeństwa, które pod tymi zgromadzeniami podajemy, że jutro od 8 rozpoczynamy akcję scentralizowaną podawania płynów w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach, no nie jest społeczeństwa. Po prostu ludzie czekają, chcą jak najszybciej ten lek otrzymać. Dobry wieczór Państwu. Komentarze rozpoczynamy komunikatem Komisji Rządowej do spraw oceny poziomu promieniowania jądrowego i działań profilaktycznych. Na podstawie pomiarów dokonanych dziś o godzinie 15 ustalono podwyższenie stężenia aktywnego jodu w powietrzu. Podwyższenie takie mogłoby być szkodliwe dla zdrowia, gdyby występowało w dłuższym okresie czasu. Znajdujący się w powietrzu jod może być szkodliwy dla niemowląt i dzieci oraz kobiet ciężarnych. Osiadając na roślinach również poprzez mleko może dostać się do organizmu człowieka. W związku z tym eksperci zalecają niespożywanie mleka pochodzącego od krów karmionych paszą zieloną. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zwraca uwagę na bezwzględną konieczność mycia wszelkich nowalijek przed spożyciem. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jak poinformował nas lekarz wojewódzki, jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych na terenie Warszawy i województwa stołecznego będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Nie Ale podnieś go. Napisz się, co się na to No masz wypis. No, no, Do końca. Sanką będzie gorzej. już zaraz Lizatka, dobrze. Nie. A dać ci Nie! No. Musisz. No nie Smaczne byli. było? Po raz pierwszy skutki awarii radzieckiego reaktora za pracownika elektrowni atomowej Forsmark wykryto pył, którego poziom radioaktywności był kilkakrotnie wyższy od normalnego. Dokonane następnie badania wykazują, że stopień radioaktywności ziemi i liści na drzewach w okolicy elektrowni był od 4 do 5 razy wyższy od normalnego. Jeszcze przed wydaniem przez Moskwę komunikatu o uszkodzeniu reaktora atomowego na Ukrainie, eksperci szwedzcy wskazali, że zaobserwowany opad radioaktywny spowodowany został prawdopodobnie przez awarię reaktora atomowego w Związku Radzieckim. W poniedziałek po południu na konferencji prasowej w Sztokholmie minister przemysłu energetycznego pani Bryita Dalo oznajmiła, że uważa za rzecz zupełnie niedopuszczalną i Szwecja nie została ostrzeżona i że na wiele godzin po nadciągnięciu nad jej terytorium chmury radioaktywnej Rząd Szwecji nadal nie posiadał rzetelnych informacji na temat powodu skażenia opadami radioaktywnymi. Zapoznaliśmy Państwa z korespondencją ze Sztokholmu, która ukazała się na łamach wtorkowego wydania dziennika Washington Post. Tu głos Ameryki z Waszyngtonu. Ale to w ogóle jest, że jest jakiś gleb, czy panika, kiedy słuchałem dziennika, w dzienniku nic nie było, żadnych wiadomości podanej. Podali wiadomość, że. Gdzieś tam była jakaś awaria reaktora jędrowego w Kijowie, obok nie nic więcej. Widzę, że poddenerwowanie Pana, właśnie. co to zrobić, jak się dziecko zrywa w nocy i nie wiadomo, co się dzieje. Kolega z Antonika przyjechał, obudził, to co ten dużo mówić? I na piechotę zasuwam, bo... Ja się dowiedziałem Tylko, że to, ja wiem, to można było przewidzieć te skutki i zaalarmować. I w końcu to mogło to inaczej się jakoś przestawić, tak? A ile ludzi nie wie o tym? to właśnie Bo chodzi, ile spokojnie. Śpii, normalnie sobie śpi spokojnie, spokojnie tak? śpię, Ja nie. u siebie byłem w, po blokach, obleciałem, to mi nie wierzyli, co po niektórzy. Mówi, męża nie ma i nigdzie nie wychodzę. No, przecież to, przecież to, to, to, to, to, to są rzeczy straszne. Na godzinę 1.20, czyli czas obecny, tych leków nam nie brakuje. Przewodniczący Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego. Uruchomiliśmy wszystkie rezerwy wojewódzkie, skorzystaliśmy z pomocy służby spraw wewnętrznych, kolejowej, Państwowego Szpitala Klinicznego, z laboratoriów różnego rodzaju. Wszystkie jednostki, które w województwie posiadały leki nam potrzebne, zostały im zabrane i skierowane do produkcji tych płynów. Natomiast y, oddziaływanie zachodnich rejestracji powoduje niepotrzebną panikę w społeczeństwie. Właśnie, czy jest aż tak źle? Według y, komunikatów i naszych danych pomiarowych nie jest tak źle i nie ma powodów do najmniejszej paniki. Można osobiste pytanie, ma pan dzieci? Mam. Lekkim też? Pan nie miałem tak? jeszcze okazji, bo nie miałem okazji wyjść z urzędu wojewódzkiego. To dla mnie dobrze. A, A ile płacę? To się nic nie płaci. To ja też w takim Aha, razie. Ale nie, nie, nie, nie. Podjechał właśnie radiowóz milicyjny. Pan dzisiaj ma dyżur w wozie patrolowym na terenie miasta to w miasto, tak. to Jak atmosfera? Dużo ludzi przy, przychodnią, szczególnie z małymi dziećmi, ale... Jest spokój, spokój. Zakłócenia ruchu jakiegoś nie ma. Nie, miał. nie, masz jest spokój, spokój. Pana, to, to jest e, kilkakrotnie wyższe niż to, co bodają. A, stężenie, stężenie. A tego właśnie, stężenie. To są tylko jeszcze plotki, bo oficjalne nie są plotki nie ma. Nie są plotki. dlaczego pan uważa, że oficjalny komunikat jest, jest, jest wiarygodny? Co to znaczy oficjalny tak, komunikat? Bo to, żeby ja naukowcowi zastrasz... nie każdemu będę wierzyć, nie mówiąc o tych, którzy komunikują. Oni mają tylko komunikować, a już treść komunikatu, źródło komunikatu, to przecież to jest rzecz zupełnie inna. Ale przecież i tak jest panika i cała nas jest niespana przecież. Czy pan sobie... może pan ma wciągnąć? A przecież dzieci mogły już nie chodzić cały dzień ponad, po podwórku. Już można było to wcześniej powiedzieć I po prostu byśmy trzymali, a ja sama klądrowałam pół miasta z dzieciakami Wszystko? z jakichś tam potrzeb. I tak się dowiadujemy o wszystkim. Bo nie Ale to, to jest, to jest, a naprawdę to w ogóle było? No, to, to było... przecież liczniki szaleją, a, jeżeli, a jeżeli to jest rzecz poważna, to takie się nie załatwia, że ktoś tam sąsiad powie sąsiadowi i sąsiad leci, prawda? Ktoś tam komuś do ucha że iść, bo trzeba iść. To tak się nie robi, no. Na pewno ci wszyscy, którzy wiedzieli już od niedzieli, to już przyjęli ten jod w niedzielę. A kogo tu fakiwać, Boże, kochani? Oni na pewno są po jodzie. Pan no, to nakrywa wszystko? Mm. Tak, na komu, Dla polskiego radia. Wie pan co, powiem tak, czy kocham, czy nie kocham, ale jak Boga kocham, stoję temu że ona wygnała. To, to, to wie pan, to jest woda po kicielu. Ale wie pan, co się, się nie robi na spokoju, szczególnie w rodzinie. Środa, 30 kwietnia, południe. Magazyn informacyjny w kraju i ze świata. Dzisiejsze pomiary Szwedzkiego Instytutu Ochrony Radiologicznej wskazują na stałe zmniejszanie się promieniowania radioaktywnego. Poziom radioaktywnych pyłów, które tam zarejestrowano, ocenia się jako bardzo daleki od poziomu, jaki należałoby uznać za szkodliwy dla zdrowia. Aby rzeczywiście takie zagrożenie zaistniało, zawartość radioaktywnych substancji musiałaby być 10 tysięcy razy większa niż ta, którą dotychczas zanotowano. Powiedział Lars-Erik de Geer z Instytutu Badawczego FAO. Również informacje napływające z innych państw świata świadczą o tym, że albo w ogóle nie zanotowano tam zwiększonego promieniowania, albo jego poziom był całkowicie bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. Proszę Państwa, w związku z licznymi pytaniami słuchaczy dotyczącymi awarii elektrowni na Ukrainie, w najbliższych serwisach informacyjnych oraz w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego zabiorą głos eksperci. Zaprosiliśmy Państwa, by w imieniu telewidzów postawić pytania, których dziesiątki, jeśli nie setki, zadają nam od wczoraj nasi telewidzowie i słuchacze. Rozpocznijmy od pytania podstawowego. Czy awaria w radzieckiej elektrowni miała charakter wybuchu jądrowego? Nie. Awaria, która zaistniała, nie miała charakteru wybuchu jądrowego. Takiej możliwości nie było. Jak wielkie jest yy, zatem zagrożenie dla zdrowia? Po pierwsze, nie będzie z tego wszystkiego absolutnie żadnych możliwości powstania skutków popromiennych, choroby popromiennej, uszkodzeń popromiennych, ani czegoś, co powstanie za tydzień, za miesiąc, za rok. I na tym na... stwierdzeniu, panie profesorze, jeśli można, proponowałbym, żebyśmy poprzestali... Ale mamy ja jeszcze... jedną rzecz pan powiem. Około 200 tysięcy mniej, szkód z tego będzie w ciągu 30-40 lat, niż w ciągu jednego roku powstaje w naszym kraju spalenia papierosów. Jak mamy dbać w tym okresie o nasze dzieci? docierają do nas sygnały, że matki przekazują sobie dobre rady w postaci takiej, że trzeba myć główki dzieciom codziennie, natychmiast je przebierać po powrocie z ulicy czy podwórka. Jak powinna wyglądać prawidłowa profilaktyka i ochrona dzieci w tym okresie? Pani redaktor, ja tylko jako pediatra mogę się cieszyć, że dzieci będą miały codziennie myte głowy, że będą kąpane, że będą przebierane. I może to wreszcie doprowadzi do tego, że będziemy narodem, który będzie kochał mydło, zaczniemy się myć. No, o, tak robili. Uczestnicy dyskusji po programie oczekują pytań od państwa pod telefonami. Przed kwadransem zarejestrowaliśmy radziecki dziennik telewizyjny wriemia Oto fragment. Komunikat Rady Ministrów Związku Radzieckiego. W czernobylskiej elektrowni atomowej kontynuowane są działania na rzecz likwidacji skutków awarii. W wyniku dotychczasowych działań podczas minionej doby zmniejszył się wyciek substancji radioaktywnych, zaś poziom radiacji w rejonie elektrowni i w pobliskim osiedlu obniżył się. Reaktor jest wyłączony. Niektóre agencje na zachodzie rozpowszechniają pogłoski, jakoby w czasie awarii w elektrowni atomowej zginęły tysiące ludzi. Jak już informowano, w rzeczywistości zginęły dwie osoby. Hospitalizowano ogółem 197. 49 z nich opuściło szpital po obserwacji. Teraz komentator Aleksander Gałkin. Pokażemy Wam fotografię zrobioną przez jednego z pracowników Czernobylskiej Elektrowni Atomowej po pewnym czasie po awarii. Jak możemy sami się przekonać, nie ma żadnych gigantycznych, jak piszą niektóre agencje zachodnie, zniszczeń i pożarów. Tak samo jak nie ma również tysiące ofiar. Awaria się wydarzyła, ale rozmuchiwać jej rozmiary, tak jak to czynią niektóre burżuazijne środki informacji, rozpowszechniając niedorzeczne pogłoski, jest bez sensu. W dalszym ciągu będziemy informować o stanie rzeczy na terenie czernobylskiej elektrowni atomowej, o przebiegu prac na rzecz likwidacji skutków awarii. Czwartek, 21 sierpnia. Dobry wieczór Państwu, podajemy wiadomości. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zatwierdziła jednogłośnie na obradach w Wiedniu dwie konwencje dotyczące wczesnego ostrzegania awarii i udzielania pomocy w razie katastrofy nuklearnej. Wszystkie 52 państwa uczestniczące w obecnej sesji podpisały oba dokumenty. Konferencję tę zwołana w związku z katastrofą w czernobylskiej siłowni nuklearnej. Obie konwencje przewidują plan międzynarodowej pomocy w razie takiej katastrofy. Przedstawiciele wszystkich pięciu mocarstw posiadających broń nuklearną, Wielkiej Brytanii, Chin, Francji, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych zapewnili uczestników obrad, że powiadomią agencję o każdym wypadku związanym z próbami broni jądrowych. Rozpoczyna się sobota, 27 września, 270 dzień roku, do końca 1986 roku, 95 dni. To był archiwalny, zarejestrowany w 1986 roku dokument Chmura Jana Smyka z Polskiego Radia Białystok. I ten reportaż kończy dzisiejszą audycję popołudniową. Pięknie Państwu dziękujemy. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje ją Katarzyna first wojtkowska Telefon odbierał Jacek Frenzel. Mówiłem do Państwa ja, Michał Matus. Kłaniam się i dobrego wieczoru Państwu życzę. Wszystkich, którzy nie mają windy, pozdrawiam serdecznie. I nie kiedy powiem ci, że tęsknię i nie mów, że ci żal żyć beze mnie Udajmy, że nie stało się nic że tak miało być Przejdźmy beznamiętnie Mimo, że znaliśmy się to Zasz mi się obcy. Miniemy się, mówiąc, że los nas nigdy nie złączy. Spojrzysz, nie widząc mnie, jakbyś wyciął twarz ze zdjęć, przejdźmy bez nam”.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 Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu skorzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Siła spokoju. Afloform. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego skorzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Setki koncertów, specjalne audycje, programy, panele, dyskusje, a nawet pochody.